Zagadka ósma. Czyli dlaczego jest tu tak ciemno? Detektyw Pozytywka wracał właśnie ze spaceru, gdy zaczepiła go pani Majewska z parteru. Smutek goszczący na jej twarzy tak bardzo zdawał się nie pasować do słonecznego, wiosennego dnia, że detektyw Pozytywka przez chwilę uległ złudzeniu, iż powróciła zima. Ale o tej porze roku... Martwiak chce mnie wykończyć, szepnęła pani Majewska, rozglądając się dookoła. Detektyw Pozytywka osłupiał. Owszem, nie przepadał za detektywem Martwiakiem, choćby z tej prostej przyczyny, że prowadzona przez niego agencja detektywistyczna Czarnowic zabierała klientów agencji detektywistycznej różowe okulary. W to jednak, że Martwiak ma zamiar wykończyć panią Majewską, Detektyw Pozytywka uwierzyć nie mógł, bo niby dlaczego miałby to robić? Chcę przejąć moje mieszkanie, wyjaśniła pani Majewska. Już zimą namawiał mnie, żebym je odsprzedała. Mówi, że w piwnicy ma za mało miejsca na prowadzenie biura, a ja nie mam zamiaru nigdzie się wyprowadzać. Mieszkam tu od trzydziestu lat. Poza tym niedawno posadzono przed moimi oknami dwa drzewka, i zrobiło się naprawdę ładnie. Byłabym niemądra, gdybym teraz chciała się gdzieś przenieść. Detektyw Pozytywka patrzył na panią Majewską niewiele rozumiejącym wzrokiem. I chyba martwiak postanowił mnie otruć, ciągnęła pani Majewska. Zdaje się, że wpuszcza mi jakiś gaz do mieszkania. Jego biuro jest przecież dokładnie pod moim mieszkaniem, więc co to za problem wywiercić w suficie małą dziurkę, prawda? Detektyw Pozytywka chrząknął dyplomatycznie. Wizja martwiaka, wiercącego dziurę we własnym suficie, wydała mu się tak zabawna, że o mało nie parsknął śmiechem. I na pewno przez tę dziurkę wpuszcza jakiś gaz. Pani Majewska była coraz bardziej podekscytowana własną opowieścią. Jeszcze jej nie znalazłam, ale znajdę. A wtedy... A skąd pani wie, że to akurat gaz? Przerwał jej detektyw Pozytywka. Wyczuła pani coś dziwnego w powietrzu? No co pan? Pani Majewska popatrzyła na detektywa pozytywkę, jak na kogoś niespełna rozumu. Taki głupi to on nie jest. Wpuszcza mi gaz bezwonny. Ale zauważyłam, że gdy jestem w domu, to gorzej widzę niż normalnie. Jest jakoś tak ciemno. Na podwórku nie, bo tam mnie nie truje. A w domu tak, wyraźnie. I z dnia na dzień jest gorzej. Detektyw Pozytywka westchnął. Daleko od pani okna posadzono te drzewka? zapytał. Blisko, wykrztusiła pani Majewska. Ale co to ma do rzeczy? Mama, detektyw Pozytywka zerknął na trawnik usiany dopiero co zakwitłymi kwiatami. Za dwa, trzy tygodnie w pani mieszkaniu będzie jeszcze ciemniej. Wiele bym dał, żeby móc oskarżyć martwiaka, lecz tym razem główną podejrzaną jest... wiosna. Detektyw Pozytywka i tym razem miał rację. Jak sądzisz, dlaczego jego zdaniem za dwa, trzy tygodnie w mieszkaniu pani Majewskiej będzie jeszcze ciemniej niż dotychczas?